Begin Słyszymy ślinianki. Mlaszczemy. Dobre. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcastkom.pl. 18 tydzień 2013 roku przed mikrofonem wasz ulubiony i jedyny niestety przeglądacz polskich podcastów, ale o tym dlaczego jedyny powiemy później na samym końcu, a teraz witam was serdecznie w ten piękny wiosenny majowy dzień, bo mamy w końcu maj, wyjątkowo zimny maj, ale ale lecimy z tymi podcastami. No i cóż, mam na imię Filip, a to jest Megafon, czyli przegląd polskich podcastów, wszystkich polskich podcastów przeglądamy, omawiamy, słuchamy co chcemy i tak sobie co tydzień się spotykamy i pieprzymy o tym co nam się podobało albo co nam się nie podobało, ale ogólnie omawiamy podcasty, które się ukazały w 18 tygodniu, jak już wspomniałem 2013 roku a teraz mamy do opowiedzenia o 43 podcastach, które ukazały się we wspomnianym tygodniu czyli zaczynamy dzisiaj szybciuteńko od piąteczku czwartego czwartego miesiąca, czyli kwietnia, 26 dnia tego miesiąca, czyli tego dnia ukazał się Tyflo Podcast Nowości w Windows 8. Muszę sobie posłuchać, nie słuchałem, jestem zagorzałym Mac-userem fanbojem nigdy w życiu, mówiąc szczerze, nie pracowałem na PCecie no może w mojej pierwszej pracy gdzieś tak, na samym, na samym początku i w ja też pracowałem, to miałem PCety żeby się tam rozliczać, ile godzin te sprawy, ale, ale nic konkretnego. W każdym razie z chęcią posłucham sobie ten odcinek, a w sobotę ukazało się już tych podcastów więcej niż piątek, czyli to był e, 27 kwietnia i tutaj mamy podcast prosty, a Amisze. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, aczkolwiek jakościowo nie za bardzo e, dobrze zrobiony odcinek, ale też posłucham. Troszkę w tym tygodniu nie było czasu. Wybrałem sobie tylko te, które lubię, więc będę o nich mówił. Ale polecam. Podcast prosty Amisze. Potem Mało Lato o finansach. Odcinek siódmy. Regulaminowy Haczek. Następnie nowiny Wikiradia z 17 tygodnia 2013 roku. Oraz firma na emigracji. Prawie, że krótko, o prawie wszystkim. Czyli Maciek podsumowuje biznes okienny, konkurencje, komentarze, sponsorik, niemiecką technikę i gospodarkę, może być ciekawie, firma na migracji muszę w końcu posłuchać o tym, bo jakoś nie mogę się do tego przekonać, ale cóż, lecimy do niedzielki, niedzielka to jest już czwarty, już mówiłem, że czwarty to kwiecień, a 28 dzień. Zatem w niedzielkę ukazało się troszkę więcej podcastów niż w sobotę i mamy pierwszym podcastem, który się ukazał. Dzisiaj troszkę mi się język plącze, nie tak jak tydzień temu. No jak mam te 20 minut, no to mm, troszkę mi się ten języczek plącze, ale, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy. Radio Steven Stephen King, odcinek czwarty ekstra, czyli konkurs rocznicowy. Bardzo fajny, taki króciutki odcineczek Chłopaki chyba na gitarze grają I różne inne takie rzeczy Więc ciekawie Niecałe 10 minut zapraszamy Potem następnym podcastem, który ukazał się w niedzielę Był podcast Myszmasz e, Mroczny i monumentalny podcast Z początku wieku Polecamy także Bardzo miła trójeczka Potem Fantasmagieria podcast numer 249, cyfrowa tułaczka. Potem Masa Kultury, 41 odcinek serii Mordercy z Anną Jadowską, czyli pierwsza kobieta, która wystąpiła w Masie Kultury. Słuchałem, słuchałem tego odcinka, jakoś tak nie zapadł mi dobrze y, za skórę, można by tak powiedzieć. No i przedostatni odcinek, który okazał się w niedzielę, agent Tomasz Maksi, zdzierstwo finansów. Tutaj agenta przesłuchałem, jak zwykle polecamy. Dobra gadka. I właśnie Tomek mówi o tym, że podcasty dwugodzinne może nie do końca, może troszkę krótsze, ale ja i Tomek jeszcze paru innych podcasterów dobrze wiemy, że zrobić dobry podcast to jest naprawdę dużo, dużo, dużo wysiłku i montaż. I Tomek mówił o tym, jak się przygotowuje, ile to wszystko trwa i dlaczego ma milion kartek na na stole. W każdym razie warto posłuchać jak co tydzień agenta Tomasza. No i ostatni odcinek niedzielny to jest firma na migracji. Prawie, że krótko o prawie wszystkim. Maciek podsumowuje biznes okienny konkurencję, czyli to, co mówiłem wcześniej. Też tego nie słuchałem, ale polecamy ten, kto chciałby sobie wyrobić zdanie o firmy na migracji albo jest na migracji. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Poniedziałek. znowu kwiecień, tym razem 29. Japanimation albo Japanimation, podcast numer 52, przeprowadzki, czyli nasz Gomjabar przeprowadza się z Kobe do, do Tokio i to jest nasz typ tygodnia, bardzo fajny, interesujący, ciekawiutki podcast, ja bardzo, bardzo lubię Japonię, są plany, żeby tam się przenieść chociaż na chwilę, więc naprawdę polecam, polecam nasz pierwszy ty tygodnia. Potem kolejny poniedziałkowy podcast to jest podcast, 48. spotkanie z miłymi chłopakami. Taka emulacja, ten podcast jakoś tak, że mi nie przypadł do gustu tak samo jak było w wypadku, w wypadku masy kultury, no ale cóż są czasami odcinki mniej ciekawe, bardziej ciekawe kwestia gustu i taka właśnie e, kwestia gustu, według tego omawiamy bardziej lub mniej dane podcasty, to co się podoba prowadzącemu, czyli mojej osobie to jest bardziej lub mniej omawiane, zatem lecimy dalej, lecimy dalej dawno niesłyszany podcast Dreszcze, odcinek 10, rekonstrukcję do szuflandii, czyli tutaj stara banda się pojawia, czyli jak to mówił Maciej Skwara, do którego wrócimy za chwilę. Trzeba co jakiś czas nagrać. Trzeba co miesiąc nagrać. Czasami myślę, że to tak chłopaki nagrywają, no bo trzeba i, i nie ma w tym radości, nie ma w tym pomysłu, ale trzeba, ale w tym miesiącu jak zwykle paru takich miesiączników się pojawiło i całkiem te podcasty miło wyszły. Zatem kolejnym takim miesięcznikiem jest są Dreszcze Adama Trenedowskiego. Bardzo miły, sympatyczny podcast o rekonstrukcji polskich filmów, których nie można nigdzie kupić. Pytanie główne w kontestacji, czyli MLM, to ściema. Cokolwiek to znaczy, więcej Wam tutaj nic nie powiem, nie słuchałem, ale cóż, lecimy dalej, lecimy dalej. Konserwa Grzegorz Brown i Maciejewski o historii, potem Teoria chaosu, audycja z 26 kwietnia, nowości w świecie Free Energy w świecie wolnej energii. U nas są wolne rozmowy. Jakbyście chcieli nagrać sobie megafon, nawet tak na próbę, zapraszamy do naszego programu. Na, zapraszamy napisać do nas e-maila, e redakcja podcast.pl, ma powiedzieć w środku. No i proszę bardzo, nie ma żadne, żadnego problemu nagrać, spotkać się i, i tylko możecie zrobić wszystko, co chcecie, pod warunkiem, że zrobicie tak, jak my wam każemy, więc, więc e, lecimy dalej. Wtoreczek kombinat grać albo nie grać 2 razy 12. Potem mamy Kapryfolium, odcinek piąty Seks, krew i przemoc O Jezus, coś mi się właśnie w keple stało Jakaś przemoc Następnie mamy Święty Spokój, odcinek 27 ta, Tani podcast drogi Następnie właśnie wspomniany Miesięcznik, męczennik Można by czasem nawet powiedzieć Ale tutaj bardzo ładnie Papa Swoim miłym, spokojnym i całkiem, całkiem Sympatycznym głosem Wraca, jak co miesiąc W podcaście pod nazwą Tu i Tam o miejscach i o lo, lokalach. lokalach tak. Następnie mamy przed, przedostatni odcinek em, wtorkowy, czyli Tyflo Podcast, system OSX. Wcześniej było o Windows 8, tutaj mamy o OSX, czyli moje, moje klocki. Posłuchamy, zobaczymy, czym dane systemy się różnią, a różnią się wieloma rzeczami, chociaż ostatnio... A to już wam nie powinno, To nie na ten sposób. Cóż, Ruszaj się Bruno, czyli kolejny miesięcznik... 26. odcinek. Przeprowadzka chaotyczna. Przeprowadzka chaotyczna. Potem mamy bez nazwy. Korek we wtorek. Czyli znowu przeprowadzka chaotyczna. I właśnie, i właśnie, i właśnie te podcasty fajnie, że są zrazka o siebie, bo Arek mieszka w Market Harbor'o. Pichont mieszka w Market Harbor'o. Adam Trendowski do niedawna mieszkał w Market Harbor. Robert Kessling przeprowadza się do Market Harbor'o. Tom Afek mieszkał kiedyś w Market Harbor'o. Jacek Kuchmisz też się przeprowadza do Market, Market Harbor'o. No i zgadnijcie, gdzie się przeprowadza gdzie się przeprowadza Maciej Skwara. Gdzie? Wysłuchajcie podcast Market Harborough. Będzie jedna wielka komuna. Będzie jeden wielki podcast. Afon chłopaki będą nagrywać co tydzień. Rewelacyjne podcasty. Market Harborow będzie stolicą polskiego podcastingu. Już niedługo Maciej Skwara z rodziną i z psem, któremu mieli z mordy. Też nam będzie. Ciekawe tylko, czy Skoda weźmie, bo Skoda ma z innej strony kierownicę. I, no nie wiem. W każdym razie wszystkiego dowiecie się właśnie z podcastów Macieja, Skwary, Korek. We wtorek 128 spotkanie z nazwiskiem. Bez nazwika. Kiedyś był taki podcast, taki bez nazwik. Czyli po godzinach bez nazwy. No i ostatni odcinek e, wtorkowy, czyli firma na emigracji, Deutsche. E, taka długa nazwa niemiecka w każdym razie w każdym razie zapraszamy do słuchania firmy na emigracji. Mamy środę, czyli margatka. Apple się zmienia i jak zapamiętać wszystko. E, to chyba było o tym, że o wynikach finansowych Apple i o tym, że jest 10 lat iTunesa, bardzo ciekawy nawet podcast, ja jestem wiadomo, jak już wspomniałem Apple fanboyem te sprawy, ale całkiem, całkiem miły, sympatyczny podcast nie słucham regularnie gatki, ale ten odcinek jakoś wpadł mi w ucho, więc polecam następnie Forum gatka, odcinek 79, mamy Bar Rola, odcinek 30 a gdyby tak zasnąć i już nigdy się nie obudzić taki taki typ ty, nasza, Tutaj zasugerowane zostało, sprawdzę jeszcze nasze forum, kliknę sobie tu i tu, zasugerowane przez naszych tutaj forumowiczów wewnętrznych, że to jest drugi typ tygodnia, nasza tygodniówka. No i taki troszeczkę styl mówienia wspomnianego w zeszłym tygodniu niestety z przykrością Przemka Szczepaniuka, czyli mówienie, dwa, trzy zdania, dużo oddechów, dwa, trzy zdania, dużo oddechów, ale bardzo ciekawy, interesujący i tajemniczy podcast, bo Baron w każdym podcastie jest inny. Barman w każdym podcaście robi coś innego. Barman pokazuje, że ma wiele twarzy. Ile ma twarzy, wystarczy posłuchać naszej tygodniówki Barkarola rola odcinek 30. A gdyby tak zasnąć? Można nie zasnąć przy mojej gadce. Dlaczego nie? Nagrywam sam. Nagrywam dla Was i może Was nudzi mój głos. Dlatego zapraszamy Was do napisania do nas, może chcecie sami nagrać megafon i zobaczyć jak to jest jak już wspomniałem, możecie robić wszystko co chcecie, jak chcecie pod warunkiem że będziecie robić tak jak wam powiem w każdym razie tak to wygląda tak to wygląda, no i następnym odcinkiem jesteśmy w środzie jesteśmy w środzie, środa była strasznie bardzo płodna, środa 1 maja, wszyscy na 1 maja wrzucili podcasty, zatem po barże Ka Karola mamy odwyk trzecia prawda Potem mamy Dual Shock, spotkanie 138. Mamy następny Deadly Serious, podcast numer 124 znany niemiecki kompost. Potem mamy Rozgrywkę, podcast o grach, wiadomo, w nazwie Gry. Tutaj spotkanie 69 i mamy Anusz Widelec, czyli przed przedostatni odcinek środowy. Jacek i Tadzio pieką chleby. No i tutaj tytuł wszystko, wszystko wyjaśnia. Ja z Pawełem rozmawiałem wcześniej, mówił, że strasznie dużo obróbki, strasznie dużo kombinowania z tym podcastem. Chłopaki sobie gdzieś tam radio w tle wrzucili i Paweł miał bardzo dużo problemów z obróbką tego podcastu. Ale wiadomo, Jacek taki malutki niechlujek, Paweł za to taki mały musi być wszystko porządnie, więc, więc, więc, więc. troszeczkę tutaj było problemów. Ale bardzo sympatyczny i bardzo to smaczny podcast, nie tygodniówka, bo mieliśmy tutaj troszeczkę, no mało brakowało, żeby został, ale tygodniówką zostaje 34 podcast na naszej liście, czyli samosia Mimo 105, dużo tych cyferek i Gosia dostaje za to, że wywołała uśmiech, wywołała ciepło, wywołała wiosnę w końcu u nas w redakcji swoim pięknym podcastem. Naprawdę Gosi głos leczy rany, przedmuchuje z Chmury, żeby słońce się pojawiło I piosenka Miecia Foga na samym początku Po prostu wywołała Szklenie moich oczu I za to trzecia tygodniówka Samosia 105 Naprawdę Gosia jak wraca to wraca Mówi, że ciężko czasami nagrywać Ale, ale jak jest Gosia To jest pełnej mocy Pełnej pary Pełnej siły I naprawdę robi bardzo bardzo dobre podcasty Takie jak, jak ja lubię no, i ostatni odcinek środowy to jest Invest Time. Jest ryzyko, jest zabawa. Pewnie dla tych, co lubią troszkę kasy kość. No i mamy czwarteczek. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery podcasty. W pierwszym są Nieczyste Zagrywki, spotkanie 178. Potem mamy mały filmik, odcinek 51 i Wszystko Jasne. Następnie mamy raport Martina, Niech się święci mają, cokolwiek to znaczy. No nie wiem, no nie wiem. No i ostatni odcinek czwarteczkowy, czyli cienie przyszłości, podstawa sądu. No dochodzimy do piątku, bo my odmawiamy zawsze wszystko od piąteczku wieczoreczka, od tak 22 do piąteczka, wieczoreczka do 21.59 i tutaj mamy tych podcastów tylko cztery, 40 pozycję zajmuje Gniazdo Światów, dziady z Lasą, Piwo, Pociąg i Porno, zatem chłopaki radośnie pieprzą, oczywiście tylko jak to się mówi konwersacyjnie mówią o stanie polskich linii kolejowych, czyli idą wzdłuż szyn Rozmawiają troszeczkę o nagrywaniu i rozmawiają troszeczkę właśnie um, no, o tych sprawach, no wiecie, czyli to co jest w tytule. E, ciekawie, sympatycznie, interesująco, jeden z moich ulubionych podcastów, e, chłopaki po prostu gadają. Bartek ma mikrofon, zero ściemy, zero pozerstwa, maksimum przyjemności, zatem, zatem polecamy, polecamy, polecamy. E, 41. pozycja u nas to jest znowu Bartek historia okolic Konstancina Jeziorny. Tutaj mamy spotkanie piąte, historia pewnej kępy i przed ostatnim podcastem jest podcast karpiowy, 32 spotkanie pod tytułem Ksenia. No i ostatnim, ostatnim już podcastem to są nasi młodzi kosmonauci, którzy tydzień temu w Megafonie Ekstra się pojawili, czyli planetoid, odcinek piąty, wracamy do walki, wracamy do walki, czyli minie słuchowisko dla tych wszystkich, którzy kochają e, takie właśnie science fiction spotkania z kosmitami, alienami oraz innymi rzeczami, więc nowa pozycja u nas na liście, można by tak powiedzieć, piąty odcinek. Chłopaki naprawdę dobrą, fajną, ciekawą, interesującą rzecz, rzecz robią. Zatem polecamy. To tak szybko przelecieliśmy cały 18. tydzień 2013 roku. Słuchasz audycji Megafon, czyli przeglądu dobrych polskich podcastów. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Zostały nam 4 minuty, no to cóż, rozmawiałem ze wspomnianym Pawłem Prokopowiczem wcześniej troszeczkę i kiedyś dawno temu mówił, żeby zmienić nasze hasło, nasz slogan, Twój jedyny przegląd podcastów. Mamy dwa przeglądy polskich podcastów, mamy dwa katalogi. To jest takie nasze hasło, Twój jedyny, czyli Twój własny, osobisty. Nie, że jest jedyny na świecie, no ale niestety tak się stało, że podcastofon, który razem ze mną wymyślił Przemek Szczepaniuk, wspomniany wcześniej, moja skromna szoba i... I Przemek w 2009 roku na, na fali takiej, może nie krytyki, ale na fali takiego małego zburzenia. Popracowaliśmy wcześniej u Barysa, bo u Barysa w tygodniowym przeglądzie o polskich podcastów, no i razem w dwójkę stwierdziliśmy, że tak dalej być nie może. No i tak to podobnie powstał megafon, bo stwierdziliśmy z chłopakami, że, że podcastofon nie idzie, że ciężko chłopakom i, i zróbmy coś innego, zróbmy tak, żeby dobrze szło, no i tak znowu na fali małego protestu powstał megafon. Właśnie kolega mi tutaj napisał dwa dni wcześniej, który z nami tutaj współpracuje, taką właśnie konkluzję, że Borys nas wkurzał, zrobiliśmy coś nowego i potem podcastofon nas wkurzał, więc zrobiliśmy coś nowego. No i Cóż, chłopaki, bardzo przykro, że jesteśmy jedynym przeglądem polskich podcastów, że jesteśmy w zasadzie, że w zasadzie nie mamy konkurencji, a to jest złe. Brak konkurencji jest bardzo, bardzo zły, więc, więc napisałem do Rafała, który jest tutaj technicznym, takiego maila, że jestem zły, jestem trochę wkurzony, że nie ma konkurencji, nawet jaka była ta konkurencja, taka była ale była, tutaj no cóż Paweł powiedział, że teraz możemy w końcu się wygadać wyszaleć się, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby była dywersyfikacja no ale cóż, takie życie każdy ma jakieś swoje obowiązki słyszałem, że Andrzej Famielec i, i Minimal w końcu odkupili domenę podcastofonu, coś ma być coś ma być, ale nie wiadomo czy na wszystkich świętych czy może na Walentynki w przyszłym roku, ale w każdym razie chcemy, żeby chłopacy wrócili jak najszybciej, pomożemy im, bo my tu już wszystko wiemy, Jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi, najfajniejsi i w ogóle jesteśmy zajebiści, więc chłopaki, jakbyście potrzebowali jakąś pomoc, spoko, spoko, możemy was wykupić, jakbyście akcje dawali, więc, więc nie, ale poważnie, poważnie, poważnie, wiadomo, ciężko to wszystko się robi, to jest własny czas, osobisty czas, dzieci, żona, zakupy, sprawunki, trzeba jeszcze znaleźć pomiędzy tym czas na podcast więc, więc wiem po sobie, siedzę w tym biznesie urobiony po łokcie od 2005 roku, więc wiem jak ciężko, ile czasem mi to zajmuje, a to dopiero wam, więc, więc chłopaki wracajcie. No i cóż, będą zmiany, będą zmiany po długim weekendzie w naszej Republic Podcast, będzie obiecany newsletter. Będzie zmiana mała wizerunkowa z, z podcastu Vincentego na Megafon Classic i to już po długim kędzie myślę, że wszystko będzie. No i cóż, tu, się, tu się jeszcze muszę zobaczyć nasze forum, co tu się nam pojawiło. Megafon, momencik, jest tylko propozycja tygodniówek, Bar Karola, odcinek 30, czyli powracamy do tygodniówek Bar Karola, Gosia oraz, co tam było, co tam było, co tam było, co tam było? Trzeci podcast? Japanimation. Właśnie, bo to bardzo fajnie i sympatycznie wyszło i dużo ciekawych informacji. Zatem. Hacią! Hacią! Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Odwiedź nas na stronie podcast.pl